Nie niektórym razy nie znali Chrystusa. Bo się oni zaczęli Chrystusa. Oni zaczęli stać tam w autorytecie. I tym lekarzom, tym magistrom, tym prawdziwą Chrystusa. I oni się dzielę patrzylają z roka Musieliśmy graty. Musieli szybciej wypić łódkę. Rozumiem? Z poradzenia, bo to do przyjęcia informacja. Bo tych widzą dwoje ludzi. Normalnych ludzi. Którzy zanim poznali Jezusa, naprawdę im się dobrze A Oni raz mówią, że jest ich szczęście i że on ich wyniósł ponad. Aleluja! Ponad co? Ponad wszystko. Jesteś ponad wszystkim. To Ciebie uzdaje do tego, żebyś mógł służyć innym ludziom. Bo ja Ci coś powiem. Wiesz, kiedy naprawdę dopiero można służyć innym ludziom? Jak jesteś na miejscu króla. Król ma w nosie głowy bo jest kim? Królem. Wiecie, był taki... Pod Warszawą, w takim mieście, taki gangster. I To był taki człowiek biedny, jest zwykły złodziej. Ale potem przełom lat 80 i 90 i drogi słodzijaczki zaczęli się dorabiać ogromnych pieniędzy. I ten facet robił się ogromne pieniędzy na handel z tylu. I ten facet dość, taki kupił sobie Mercedesa za 600. I on jeździł potężnym Mercedesem 60. 600. Mieszkał w Wielkiej Biblii. Ale to dalej był taki zwykły praski, że się mieszkał. I facet był taki zbyt, że chodził w dresach z kreszu. Proszę ciebie. I w klapkach Kubota. I wyglądało to w ten sposób, że on wysiadał, Zanobot. W dresach z w klatkach Kubota, wyjmował skrzynkę wina i pił sobie to wino z gwinta z kolegami, którzy zawsze byli jego kolegami, I go zawsze szanowali. bo nie przychodził z jednym gabolem, tylko ze skrzynką zanobot. Inny taki gangster, też taski, przez ciebie swoim mercedesem, przez taka woda kawoda była, deski woził. Rozmiera te skóry, tam rzucał te deski tenem do środka. rozumie? Dlaczego? Przyszło do nich życia coś wielkiego. I wiecie co? I oni zaczęli z tego korzystać. Ja się wychodzę, dlaczego oni nie korzystać? To naszego życia wśród coś wielkiego. To naszego życia wśród coś potężnego. Czemu my nie porzucimy tego wszystkiego? Czemu nie zrozumiemy, że jako królowie jesteśmy w stanie uniżyć się i służyć innym ludziom? Wiecie, że często nie mamy właśnie świadomości, że jesteśmy tymi królami, że mamy pomoc, że mamy siłę? Musisz wziąć objawienie, że królujesz wraz z Chrystusem, że masz moc Chrystusa. Musisz zacząć się z tym obnosić. Musisz zacząć go udewnętrzniać. Musisz zacząć go uwalniać. Musisz zacząć go uwalniać. Ludzie, że znajdą na na mówią, czego się chcesz? W mówię go, żeby nie wszyscy dobrze usłyszeli. Ale jeden był taki cichy. Ale Jezus, ten cichy Jezus, miał, bo powiedział taką rzecz, co wam powiedziały na ucho jako cichy Jezus, to krzyczcie na dach. Jezus był taki cichy, bo On zamierzał wychować, rozumiecie, pokolenie głośnych. Które taką metodę i co wam powiedział na ucho, to krzyczcie na dach. Żeby oni wszyscy usłyszeli. ja was wychowam do tego. Ale to jest dopiero wtedy, kiedy uświadomić sobie, że jesteś królem. Amen. Że Ty posiadasz te rzeczy. Że Ty masz te rzeczy. Proszę Cię, przyjmij to objawienie. Przyjmij to objawienie o królestwie w Tobie. O tym, że jesteś zjednoczony z Chrystusem i wyniesiony ponad wszystko. Że możesz. Przestań patrzeć na rzeczy z perspektywy swojej niemocy. Wyjdź z religijnych systemów myślowych przestań określać siebie z perspektywy swojej upadłej duszy i ciała. Bóg nie mieszka w Twojej duszy. On nie mieszka w Twoim ciele. Bóg mieszka w Twoim duchu. On nie siedzi w Twojej głowie i że no, Bóg siedzi w mojej głowie. W Twojej głowie nie siedzi w Bóg, w mojej głowie Bóg siedzi, a to ładnie. Ja nie mam tak, że Bóg siedzi w mojej głowie. Ja w takiej głupie myśli czasami, że po prostu nie pyta. Jakie nie mam głupie. to na przykład piękne, prorocze zny, Taki kawałek, że leżą trzy osoby i chmurę oglądają. Jeden pyta, co widzisz? Mówi, bo ja tu widzę no, takiego księcia na koniu z mieczem. Drugi mówi, ja widzę no, takie piękne samochód. I to taki mówi aż się kształty wszystkie. A ten trzeci z niego mówi, ty co widzisz? O, no, nie chciałem powiedzieć, że widzę kaciuszka a się robić chyba. Rozumiesz, tu nie, tutaj chodzi o to, że ty nie przyglądasz się przez pryzmat swojej słabości, swojej małości. Nie przejmuj się tym, że w swojej głowie pojawiają się dziwne rzeczy, że pojawia się pragnienie grzechu. Grzech jest po to, żeby się pojawiało pragnienie, jak na sobie to jest normalne. że jest jest Każdy normalny człowiek chce grzeszyć. Musiałby przestać żyć na ziemi. Na tej ziemi jest atmosfera grzechu. Upadki, zniszczenia. I chodząc w tej atmosferze, przesiąkasz tą atmosferą. Ale nie ma Boga w Twoim umyśle i Twoim ciele. Bóg jest w Twoim duchu: musisz zacząć go <coughs> wydobywać Musisz uważać przez wiarę, musisz być człowiekiem słowa. Musisz myśleć jak słowo, musisz mówić jak słowo. Musisz wierzyć w słowo, a nie temu, co czujesz, nie temu, jak się czujesz. Czego cię nie było w kościele? Bo się źle czułem. Ale to cię tak da? No mi ci uchwało? Nie, bo tak się źle czułem. Ale jak się źle czułeś, gorączkę miałem. Ile? 50? No nie, 37,5, ale tak kościoła, to zrobiliśmy z dokościami, w leży. uczymy wyuczymy ludzi tak u nas. cztery. kościoła. No jak zaczęliśmy budować królestwo pod Bogiem i zaczynaliśmy pierwsze spotkania, ja zawsze dostaliśmy wszystko od początku. Dzieci nam szygały, Cień nas. Cień ale jestem taki chodny. Jezus, będziesz bo będziemy wychali, no? Przed doktora, Róż, się, ja na wytkali, prawda? Przez rok te nas na który jest zdrowy, bo może obecnie przychodziło. Amen. Rozumiecie? Nieprzez tylko Kościoła. nie słowo może mówi, że wspólnych sekret nie opuszczaj. Co mówi słowo? Ale się źle czuję, więc za bardzo ty gada. Za bardzo ty gada. Ty źle czujesz. Ty źle na cztery nie to musi mieszkać w nas. tym, się ludziom poruszającym na B. Bądźmy ludźmi słowa. Bądźmy ludźmi świadomymi. Przyjmujmy te rzeczy jako pewnik. Nie mówmy, ale ja się tak czuję, ja tak mam. Co mnie to obchodzi? Powiem tak, co mnie to obchodzi? Ja ci powiem, co ciebie to obchodzi? Co ci obchodzi, ty się czujesz. Tak jest, ja czuję czasami. Ja nie tak czujesz, że to jest po prostu nieporozumienie. Zara, nawet sale do szkoły nie się, córki do szkoły nie się, sami go uczymy, Bo chcemy przeżyć kolesł. dziewczynka Dziewczynka śpi czasami jak kiedyś w, w szkole takiej głosze, patrzę, a tutaj wchodziło tam ze, ze, ze sto dzieciaków, a ona była taka, że ona głowę głowy na prąd. bo nikogo nie przychodzi. Rozumiesz? Chodzi o to, że to nieważne jak się czujemy. Poznaj to słowo. Przestań się przyglądać z boku, tylko zacznij być częścią. Jesteś Duchem. Mieszka w Chrystus. Siedzisz w obręganiu pieskich z Bogiem. Ja bym jest zlektany od Twoich drogami. Nie daj się oszukiwać, Nie daj się oszukiwać. Jak przyjdzie kryzys, a Ty będziesz miał krew, nie czykać, to co chodzi. To wszystko jest kolejne Amen. Rozumiesz? Jak masz, będzie miał objawienie, żeby cukrem cukrę pudrę na rynku, to by to kupować. Wiesz dlaczego? Bo ty siedzi w obręgach niebieskich. Taka jest taka. Ja mam 18 szkoły podstawowe. Ja szedłem, teraz jest nie przynajmniej w grupie, ale ostatnio pracę, jak ja, <Szyisher>, jak się możemy zaprosić jako hantowiec i my zapytali, czy ja pracowałem w tej chwili, bym nikt nie poznał. A on mnie ma to, to co tamto. on internet jest za Podał mi pytanie, ale nie potrafiłem powtórzyć tych programów. Mówię, nie, nie znam się na tym, ale niech mi posłuchał tego właściciela, niech Pan nie przyjął tej filmu, to najlepszy w tej chwili. Będę najlepszy, bo ja jestem najlepszy. Będzie płacem i Nigdy nie zawalę rzecz, stanowi pan przez i dużo pieniędzy. Podał mi to, że nigdy, nigdy nie będzie tego powiedził. I mówił o mnie tak, to ja zazbawię. I tak od razu jak ja wchodził ludzie, pan jest w końcu zadbogi. Wróciłem do domu, kładę się wieczorem, spać i mu święt, zaczynam mówić do kierowników. Słuchaj, poszli teraz błagający do roku i oni go przekorają, że to jest Nigdy nie postawiam na domu do mikrofonu. Mówię, może młode lecie, tak nie go przekorają, że ja witalę. Ale to mnie zadzwonił, zaczął mi mam że że tak. I po czterech dawach, jak to zrobiłem, gdzieś bardzo odczynał i spróbował do mnie wszystko zaletnie i mówił do mnie tak. Artyom. Tak, mówię, nie odchodź z tej firmy. Jesteś najlepszy. Jesteś najlepszy. Jesteś najlepszy. Wiem dlaczego? Bo ja wierzyłem w to słowo. Bo ja wiedziałem, że ja jestem ponadnadzieckimi władzami, zwierzchnęczkami, głosami i panowajami. Ja to wiedziałem. Ja to wiedziałem. Ja to wiedziałem. Ja, ja, ja musiałem swój przemu. Ja musiałem swój przemu. Wsiąłeś swój przełom do życia. Dzisiaj służę Bogu. Jestem szczęśliwym człowiekiem. Szczęśliwy Królestwo, służbujemy Kościoły. Zauwałem o tym zwykłym człowiekiem. Moje daje ciebie, czy chcesz wziąć twój przełom? Twój przełom. Musisz wziąć swój przełom. Jeżeli nie oddałeś swojego dzieci sobie jeszcze, zrób to teraz. Będziemy się modlić. Ten. Ci z was, którzy chcą wziąć swój przełom, chciałbym, żebyście wyszli do przodu i będziemy się modlić. Ten. Chciałbym, żebyście wziąli przy obok swojego życia. Przede wszystkim chciałbym zaprosić każdego z was, którzy nie oddaliście się żeby Jezusowi, żebyście mu zaufali. Czyli jest w takim człowiekiem, czyli nie zaufali że jesteś być może nominalnym chrześcijaninem, człowiekiem, który nigdy tak naprawdę nie uznaje się jako Pana, chciałby być do dzisiaj zrobić. Skąd to dziś? Ja nie mówię Tobie o przynależności jakiejś, się ja mówię Tobie o, o, o mocy, o mocy Boga, która jest w stanie zdjęcia absolutnie wszystko. Wstajmy proszę.